4. Dyżur wizytatora. Nie lubię psów, bo zwierzęta nie powinny starać się być takie jak ludzie, ani im się przypodobać w żaden sposób, ani też próbować porozumiewać się ich językiem, ponieważ z automatu staną się po części nimi. Wystarczy zacząć władać ich dialektem, aby w drugiej fazie zrozumieć najwyższą wartość miłości absolutnej, jaką jest miłość do pieniędzy. Oprócz samego szczekania, jaki to dźwięk jest dla mnie najbardziej irytującym na świecie. Te najbardziej ujadają, gdy zobaczą kota. Przez to jeszcze bardziej ich nie cierpię, bo ja koty bardzo lubię. Choćby za to, że nie cierpią psów. Nieważne pod jaką postacią pies to najlepszy przyjaciel człowieka, a tylko ludzie zostają policjantami, jakim towarzyszą wiernie i rzetelnie wyszkolone psy. Pieskie życie na psim polu, jakim nazwa była miejscem, co pośrodku niego była, komenda główna, areszt śledczy, akademia oddanych sprawie psów i ośrodek szkoleniowy, ich wiernych policyjnych panów, co nad sobą także mieli panów, jakim są za zaprzysiężeni, wykonując polecenia swą służalczą służbą, egzekwując prawa służbistów państwa monitorowanego. Wszystko to w swej niewymiernie wymęczonej paplaninie dąży do ostatecznego miejsca, w jakim ja znajduję się obecnie teraz. Gdy rozpoczynał się mój dyżur na znamiennej zmianie zmiennej, gdy zmiennikiem zmiany poprzednika zamieniłem po przekazaniu zmiany w zamknięcie będąc na 12 godzin na dyżurce. Pełniąc funkcję dyżurnego zmiany niezmiennej, co mam do przekazania dyżurnemu przeciwnej zmiany? Nie w pytaniu czy, lecz jak bardzo boi się ciemności. To moje ulubione pytania, co ty masz w głowie? Co on tam robi? To by nawet i samego siebie może zdziwiło w następstwie zdarzenia. A po zdarzeniu, widzisz, musiałem się wielką nas zdejmować z taników, że po latach to umiem. I to jedną ręką. To pomyśl, co potrafię zrobić w dwiema. Co też udowadnia to, że nie jestem gejem. Pomyślnie został przeprowadzony proces masturbacji. Ty i te twoje żarty. Dyżurny wizytator. Wizytacja wizytatora. Wizytówki wizytator dyżurny rozdawał podczas trwania wizytacji. Oficjalnie niezapowiedzianej nieoficjalnie zapowiedziano. Znany też jako nadzorca i cięć woźny. "Pracownik działu zaopatrzenia zatrudnionych przyniósł codzienny asortyment, w jakim to zestawie był kolejno osobisty kajecik, środki wziewne, tabletki i inne potrzebne mniej lub bardziej do wykonywania poszczególnych kolejnych moich zadań w ciągu zmiany, jaką pełni obecny dyżur." Najlepsze jest to, że domek, w którym mieszka dealer recydywać pół pod opieką kuratora do czasu skończenia społecznej i chory psychicznej. Jacy razem wynajmują bez umowy po kilka lat ten obiekt należący we własności do patologa sądowego i żony pani prokurator. I zastanawiam się, jak w skrajności tego, czego chciałem, a co z bólem się to udawało osiągnąć. Więc teraz w odwrotności postanowiłem niczego nie chcieć, co w kolejności zaowocowało tym, że będąc osobą, która nie chce zapoznawać nikogo i siedzi sama w pokoju, nagle w nim ma pełno obcych gości, z których wszystkie to kobiety. Jak to się stało i jak myślicie dlaczego tak jest? I co się stanie teraz i potem? Zmiana dzienna zaczęła się z typą z niezrównoważonego stanu. Dźwiękiem porównanym w odległym wykonaniu kompletnym Chcąc by to się skończyło Nieważne jak i co to w zmianach przyniesie Ale cokolwiek będzie lepsze Bo co mógł wykrztusić z siebie cokolwiek Co mógł na głos powiedzieć komuś Komu na tydzień po zaręczynach W wypadku gminie dziewczyny Na jego oczach I pytanie właściwe Gdyby był na jego miejscu Co by tak wprawdzie ten chciał usłyszeć od kogoś, co będąc z kimś, z kim on sam nie chciał być, więc musi tak być. Zaczyna się od zatemperowania ołów. Zatruty nos. W wydarzeniu tłok wyruszył w krok, tocząc tonów toni, tonąc w tańcu w oddaleniu. Słyszycie jak gra ktoś na fortepianie. Choć byli w oddali, pozostawali na widoku po widoku pożegnania, Bez nagabywania wokół ramionami oplątani. Kim jesteś, gdzie się skryłeś? W sobie tylko się ukryłeś. W czterech tysiącach jeden znak. Ja wiem, że swoimi czynami na mnie nikomu niczego nie ułatwiam. Set